To jest chyba pierwszy raz, kiedy nagrywam w takich warunkach. Kiedy nagrywam w taki sposób. Podcast Inny Koncept. Wokół jest noc. Niezbyt późna. Co słychać po tym, że obok świergotu świerszczy, buczania różnych innych żyjątek, szumu wiatru... Obok tego słychać takie zanieczyszczenia cywilizacyjne, jak ujadanie udomowionych psów, rozmowy z sąsiadów, którzy siedzą przy grillu, odległy szum aut, przejeżdżające pociągi co jakiś czas. Żeby tego wszystkiego się pozbyć, musiałbym poczekać jeszcze kilka ładnych godzin i nagrywać koło drugiej w nocy, może. No i kto wie, czy tak nie powinienem zrobić, wtedy też sam miałbym pewnie inny nastrój. Może znalazłbym wenę taką, żeby napluć w tą nagrywajkę coś, co wpisze się w anały polskiego podcastingu. Jak to brzmi? Tak siedzę tylko na trawie z piwem w ręku. I gapię się w gwiazdy. Mija już ponad 5 minut, odkąd tutaj przyszedłem. Wzrok mój przyzwyczaił się nieco do ciemności i widzę już więcej tych punkcików. Niektóre się poruszają, to pewno samoloty, albo UFO. I tak sobie myślę, że cholera jasna, Ten świat jest naprawdę duży, dużo gwiazd. Naprawdę, kiedy ostatnio coś takiego robiliście, że gdzieś będąc poza miastem mieliście okazję zacząć głowę do góry albo położyć się po prostu na trawie i przez parę minut pogapić się w niebo, zagwieżdżone, rozgwieżdżone niebo. dziwnie się tak wtedy człowiek czuje dzisiaj szukałem jakichś kartek nieważne ale dokapałem się do teczki którą otwierałem chyba ostatni raz ze 3 lata temu w środku były jakieś stare plakaty jakaś mapa no i taka plansza a la plansza, a la plakat z mapą Księżyca z jakiejś gazety obok były różne ciekawostki o różnych sondach, kosmicznych satelitach napisane, krótka historia podboju Księżyca <gryw> jak to brzmi i też było parę statystyk parę wielkości Ogólnie tam pomówiła, że wszechświat jest zajebiście duży i ogólnie wszelkie wielkości tam podane, wielkości tylko tak, Ziemia, Księżyc, są astronomicznie duże. Nie ma sensu się wdawać w szczegóły, bo i tak człowiek tego nie odczuwa duże liczby ciężko sobie wyobrazić. No i tak teraz, patrząc się w to rozgwieżdżone niebo, no, można się tak dziwnie poczuć, bo na to samo niebo patrzyli ludzie w setkami lat z innych kultur przeczytałem gdzieś kiedyś że już w starożytności Grecy wyznaczyli i tak wpisali w swoją kulturę 48 gwiazdozbiorów konstelacji one wszystkie tam są i tak się zastanawiam zawsze jak się patrzę w niebo jak bogatą trzeba mieć wyobraźnię żeby z połączenia tych świecących punkcików zrobić ludzika wóz jakieś zwierzę albo coś takiego może po prostu pili i jarali Abo dawali sobie w żyłę. Pewno tak było. Dla mnie to zawsze punkciki. Były. W które się fajnie patrzy, ale... Obrazków, jakichś konkretnych historii tam nie widzę. A propos historii. Hmm... Czytam sobie od paru dni książkę. Znalazłem na półce. Książkę pamiętnik, relacje. Nie wiem pod jaki gatunek to podciągnąć. Jest to książka generała Bradley'a, Omara Bradley'a, który opisuje, no jak to dowodził paroma dywizjami amerykańskimi w czasie II wojny światowej. Jego bezpośrednim przełożonym był Patton. Jest to też książka, która jest uważana za podręcznik w wielu szkołach wojskowych. Jest to traktowane jako publikacja naukowa, w pewnym stopniu. No więc nie jest tak łatwo się przez to przebić, ale jednak jakoś byłem w stanie przeczytać, nie wiem, chyba już ze 150 stron. I czytałem sporo książek takich fabularyzowanych, poświęconych mm, no właśnie drugiej wojnie światowej jeszcze więcej widziałem filmów, seriali właśnie o tym ale to jest co innego, bo w tamtych historiach opowieściach byli pokazani y, ludzie, ich przeżycia ich przygody, bitwy były opisywane Ukazywane jakoś tak widowiskowo siedzenie w okopie, te przemiany wewnętrzne w ludziach, na to był kładziony nacisk. A tutaj, no nie, tutaj za można było, ja mogłem w końcu dowiedzieć się, jak to wygląda z tej drugiej strony, od strony dowódców, od strony sztabu jak taka wojna przebiegała. No i potwierdziło się to, co znałem z tych wszystkich filmów wojennych, że zwykli żołnierze są traktowani bardzo przedmiotowo. No bo tak muszą być traktowani. Bo jest zadanie do wykonania, jest misja do spełnienia, to się liczy. I wszystkie te tragedie opisywane, drylowane na milion sposobów, które zmieniły życie wielu, wielu ludzi, one wszystkie są ujęte w dwóch zdaniach statystyk. Tylu atylujeńców, tylu atylu rannych, zabitych. I to wszystko najbardziej hmm, znaczące bitwy. Sprawdzałem się w zasadzie do tego, że Bradley pisze, jaka dywizja, jaki manewr, manewr wykonała, podaje parę nazwisk. I to wszystko. Za to rozpisuje się o polityce, jaka się toczy między różnymi sztabami. Polityce. Tutaj jakieś odwiedzinki, tutaj obiad z kimś, tutaj żądanie przeprosin od kogoś innego. Takie pierdoły totalne, że człowiek naprawdę może się aż za głowę, że ej, tam kilka kilometrów dalej ludzie giną, strzały są i w ogóle dzieje się dużo strasznych rzeczy, wielkich rzeczy. A ci tam w sztabie no debatują nad tym, czy rozstawić namioty po tej stronie czy po tamtej stronie wzgórza. Tylko i wyłącznie dlatego, że jak przyjedzie w, na jakieś odwiedziny, jakąś inspekcję Eisenhower, no to będzie zniesmaczony, że sztab się chowa w jakimś wąwozie zamiast wyzywająco stać na zboczu wzniesienia, żeby wróg mógł widzieć przez lornetkę, że dumnie wywieszają flagę amerykańską tudzież inną. No i w końcu też duży taki nacisk jest w tej książce na podkreślenie ile ludzi, ile wysiłku wymaga zorganizowanie zaopatrzenia, jak ważne są tyły w takiej armii. Póki co przedarłem się już przez kampanię w Afryce. Teraz trwają walki o Sycylię. Za kilkadziesiąt stron pewno już będę w Normandii. O ile nie zrezygnuję z czytania tego, bo naprawdę wolno to idzie, wymaga to odrobiny zaparcia, ale jak ktoś się interesuje taką tematyką, y, lubi filmy wojenne, no to polecam przeczytać taką właśnie książkę, niekoniecznie tą, ale coś w tym stylu, żeby poznać te motywy, zrozumieć postępowanie tych nieludzkich dowódców, którzy mówią co prawda nie macie zaopatrzenia, nie macie amunicji, jedzenia co prawda jest minus 30 stopni a wy nie macie mundurów zimowych ale musicie utrzymać się przez tydzień pod oblężeniem przeczytawszy to wszystko Jakoś tak inaczej spojrzałem na te wszystkie historie, które budziły wtedy we mnie takie, a nie inne emocje. A w oddali słyszę pociąg. Albo mi się wydaje. Chyba mi się wydaje. A to też jest w sumie Ciekawa sprawa te pociągi, bo weszła tutaj, w tym moim rejonie, na trasie z Wardoń-Katowice, inna spółka kolejowa, Koleje Śląskie. Dwa lata temu było co innego, teraz jest to no i taka mała rewolucja nastąpiła dla pasażerów odczuwalna szczególnie tym, że pociągi są dziwnie proskładane, a rozkład jazdy jest niesamowicie skomplikowany naprawdę tak skomplikowanego rozkładu jazdy w życiu jeszcze nie widziałem a oglądałem różne rozkłady jazdy czy to komunikacji miejskiej czy jakichś busów, czy czegokolwiek ale to co jest teraz zdarzało mi się już nie jeden raz ślęczeć przez dobre 10 minut przed wywieszoną listą paru takich plakatów, gdzie są wszystkie odjazdy wymienione, żeby się połapać kiedy mam pociąg powrotny, kiedy, kiedy mam wrócić na dworzec bez internetu, bez dostępu do bazy danych automatycznej takiej ciężko naprawdę się połapać, gdzie jaka przesiadka, gdzie co się dzieje jednego dnia pociągi jeżdżą o jednych godzinach, drugiego dnia to są zupełnie inne godziny Zdarzają się też takie dziwne luki w czasie dnia, że raz jedzie pociąg, naprawdę jadą trzy pociągi pod rząd co 40 minut, a potem jest taka luka na 4 godziny, bite 4 godziny. I jak się trafi na taką lukę, no to co, no... Tylko się modlić, żeby nie było jakiegoś wielkiego upału jak się czeka na dworcu. Co mi się zresztą zdarzyło, jak wracałem pewnego dnia z Krakowa. I tak utknąłem. Bez pieniędzy, z bagażem. Czekałem na pociąg. Dziwne też jest to, że ta spółka, koleje śląskie, <grym> naprawdę to mnie rozwala, ale... Wydaje mi się, że oni wycofali, wywalili, czy gdzieś sprzedali całkiem nadające się do eksploatacji składy, pociągi. Może nie jakieś rewelacyjne, nie mega wygodne, ale takie, takie zwykłe, tak bym je nazwał. Zamiast tego wprowadzili na tej trasie stare czeskie składy. Czeskie, wszędzie są tych pociągach, w tych wagonach ym, poprzyklejane czeskie mapy, czeskie reklamy nawet. Reklamy sprzed lat. Nawet się im reklam nie chciało zedrzeć. Czeskie tabliczki z napisami. Na złego są to takie wagony separatkami, które mają urocze wejścia, urocze drzwi na takie obrotowe klamki, które uwielbiają się zacinać. I często się zdarza, że ktoś przejedzie stację, bo po prostu nie jest w stanie wyjść, wysiąść z tego pociągu, bo drzwi się zacięły. Kupa nerwów zawsze przy otwieraniu tego wewnętrzu. Gorąco, śmierdzi, mało też miejsca. Może przez cały dzień przejeżdżają cztery pociągi o wyższym standardzie, z czego może dwa klimatyzowane i takie naprawdę, naprawdę już takie, do których się nie ma co przyczepić. Piło się powoli kończy. A tak ciągnąc temat pociągów PKP, lubi się reklamować, to zauważyłem. Pamiętam, jak jeszcze oglądałem telewizję, no to była taka reklama, że jakiś pasażer no przeciąg wyrwał mu z ręki bilet, no i biegnie za tym biletem przez cały pociąg no i nie złapał biletu i taki zrezygnowany, że cholera jasna mandat trzeba będzie zapłacić no i już przerażony patrzy, a tam konduktorka, seksowna dziewczyna, kobieta młoda uśmiechnięta podchodzi do niego, on taki zmieszany a ona uśmiecha się i wręcza mu ten zagubiony przez niego bilet a jak to boli, ale to akurat trzeba przyznać, że ci przynajmniej konduktorzy, na których ja trafiałem, no to sympatyczni, mili, nigdy nie robili problemów, jak ktoś nie zdążył sobie kupić na przykład biletu na dworcu, w kasie jakiejś, no to bez dodatkowych dopłat sprzedawali tak z tej swojej ręcznej maszynki do drukowania biletów. A wczoraj chyba słyszałem w radiu reklamę, jak to budują jakiś dworzec w Warszawie, Warszawa Wschód czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że mężczyzna robi zdjęcia, jego żona się pyta, czemu robi zdjęcia a on, no, żeby udokumentować tą budowę, to jak powstaje nowy dworzec. Bo co prawda on robi zdjęcia na powierzchni, ale główne prace są pod ziemią i już za niedługo będzie wspaniały dworzec tutaj. I wszyscy się wtedy zaczynają cieszyć, że będą mogli odwiedzić no, wtedy już y, ciocie w Gdańsku I, y, i kobieta się zastanawia, co ubierze, jak się umaluje, na uroczyste otwarcie tego dworca i to jest takie to boli to naprawdę boli pamiętam też taką mm, reklamę chyba kolei śląskich sprzed paru lat mm, że jakiś mężczyzna z rozrzewnieniem wspomina jak to Kilkadziesiąt lat temu jeździł do szkoły dzień w dzień tą samą trasą i na tym przystanku wsiadała jego pierwsza miłość, a tam wysiadał jakiś przyjaciel i och, jakie to cudowne, że są pociągi. Hmm. Jaki jest sens reklamowania się monopolisty? Nie wiem. No ale... Może mają za dużo pieniędzy. No a coś wydać je trzeba. Tak przynajmniej dofinansowują w jakiś sposób radio. A radio mówione to jest jednak fajna rzecz. Na zakończenie... Wysłuchajcie może jednego z utworów, na które się ostatnio natknąłem na Jamendo.